opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście Opiwie za mikrofonem, jak za każdym razem Mateusz Bojuszewicz, czyli Bania. Dzisiejszy noworoczny odcinek. Będzie poświęcony piwu Latrape Triple. W zeszłym tygodniu, czyli wigilie, omawiałem dla Was dubla, który no, był bardzo dobry. Był to, było to piwo ciemne, dzisiaj piwo jasne. Latrape Triple jest e, również piwem górnej fermentacji, również ważonym e, w Holandii no i oczywiście też jest to produkt trapistów jak najbardziej zawartość alkoholu wynosi 8% czyli o 1% więcej niż w dublu no butelka znowu 0,3 litra i sugerowana temperatura spożycia jest z zakresu od 8 do 12 stopni celsjusza tak jest napisane na butelce ale co ciekawe strona internetowa podaje, że powinno to być między 10 a 14 stopni. No i muszę Wam powiedzieć, że ja bym się bardziej skłaniał do tej drugiej opcji, czyli pić piło właśnie w temperaturze 10-14 stopni. Tak mi się wydaje, żeby było lepiej. Opakowanie bardzo podobne do Dubla. Różni się jedynie tym, że zamiast napisu dubel jest napis triple, zamiast litery D jest litera T, a zamiast czerwonego koloru jest kolor pomarańczowy. Reszta jest dokładnie taka sama, więc myślę, że nie ma co tutaj za dużo się rozwodzić nad tym, jak wygląda opakowanie. Zresztą i tak możecie zobaczyć to na zdjęciach. Może zamiast opowiadać o butelce, to opowiem o tym, że dzisiaj nagrywam na mikrofonie pojemnościowym Samsung Go Mic no i ten mikrofon to jest niejako wasz prezent dla mnie i dziękuję wszystkim tym, którzy dołożyli się do tego mikrofonu, no, bardzo fajnie się sprawuje, no naprawdę super sprawa, no i musimy się jakoś już w nowym roku umówić na prowadzenie takiego wspólnego podcastu na Skype'ie no i tak mi się wydaje, że raz w miesiącu będziemy sobie mogli takie spotkania organizować, no i wybrać sobie wcześniej jakieś fajne piwo, no i coś o nim opowiedzieć. Wydaje mi się, że to ciekawa inicjatywa i mam nadzieję, że będą na to chętni. No i no osoba chętna już na pewno jest. Mam nadzieję, że znajdzie się ich więcej. No i że coś fajnego z tego wyniknie. No więc... Wracajmy do piwa. La Trappe Triple jest drugim piwem trapistów, z którym będę miał przyjemność. No, mam nadzieję, że to będzie przyjemność. Będzie to również mój drugi triple. Pierwszy, czyli ten Ename, który był, nie pamiętam, w 50. któryś, czy 60. którymś podcaściem. Był całkiem dobry, no ale trochę nie spełnił moich oczekiwań. Mam nadzieję, że Latrapa będzie znacznie lepszy od tego Ename. No i mam nadzieję, że no nie rozczaruję się. No ale żeby się o tym przekonać, no to jak w każdym odcinku, musimy otworzyć to piło. Żadnych kłopotów nie było, pomimo tego, że kapsel w piwie e, był naprawdę twardy. No teraz spróbuję sobie przelać do kielicha, no i ponownie, tak jak to miało miejsce przy dublu, będę uważać na to, żeby e, osad drożdżowy pozostał mi w butalce. Mam nadzieję, że się uda. Piwo udało mi się przelać nad tego osadu drożdżowego, no ale nie było to też zbytnio trudne, ponieważ no, osadu było bardzo mało w moim piwem. Wydaje mi się, że było dobrze przechowywane, że nie wstrząsnąłem go w ciągu ostatnich 24 godzin, więc no po prostu mało tego osadu musiało być w mojej butelce. No ale nieważne, mam w końcu piwo. Wlana do kielicha i wygląda dosyć interesująco. Z jednej strony bardzo zachęcający, piękny, pomarańczowy kolor. Oczywiście mętny. Widać jak ono ładnie, mocno gazuje. Z drugiej strony wytworzyła się pokaźna, biała, gruba, gęsta, wysoka piana, która momentalnie opadła. Podobnie jak w dublu do kożuszka takiego, jednak ten kożuszek jest troszkę inny o, i wygląda tak nie do końca zachęcająco, ponieważ nie wiem czy to jest specyfika tego piła, czy w moim się tak to ułożyło, no ale wygląda jak pleśń. No nie brzmi to może zachęcająco, ale spróbuję takie sztuczki jak w dublu robiłem, czyli zamieszam tym piwem i zobaczymy czy mi się piana jakoś odbuduje no, lekko zamieszałem i rzeczywiście e, kożuszek ten z piany już ma jakieś 2-3 mm jest e, w całości, pokrywa piwo, więc no powiedzmy, że jest bardzo dobrze. Zapach piwa bardzo intensywny, mocno drożdżowy, mocno owocowy i owocowość jest tutaj taka świeża, cytrusowa, trochę inna niż w Dublu tam, pamiętacie, były jakieś śliwki, jakaś gruszka Tutaj wydaje mi się, że pomarańcze, cytryny, może też troszeczkę kruszki, trochę winogron. E, bardzo przyjemny, owocowy zapach. W odróżnieniu od dubla nie czuć oczywiście śliwek. Zapach jest lekko słodki, taki trochę landrynkowy. Bardzo przyjemny. Nie czuć mimo alkoholu. E, no i to mnie zadziwia, ponieważ no, piwo ma go aż 8%. No ale skoro nie czuć, nie będę narzekać. Pierwszy łyk piwa. No i tutaj przede wszystkim muszę wspomnieć o tym, że piwo jest bardzo wysoko wysycone dwutlenkiem węgla. Naprawdę e, prawdziwa uczta. Na języku te bąbelki się strasznie mocno rozbijają, ale to powoduje, że możemy wiele ciekawych smaków w piwie wyczuć. Piwo jest kwaskowe. Jest owocowe. No niestety jest również alkoholowe. No ale jakby ciężko tego uniknąć, skoro nawet w dublu, czyli w tym słabszym piwie był wyczuwalny alkohol, no to w triplu, który ma tego alkoholu więcej, jeszcze ciężej go ukryć. No ale nie jest to jakiś taki nachalny, nieprzyjemny, spirytusowy alkohol, no tylko to jest coś, co według mnie... Pasuje do tego piwa. Piwo jest niesamowicie pełne, jest treściwe. No, czuć, że zawarty w nim ekstrakt jest wysoki. Niestety, nie mam pojęcia ile on wychodzi. Nie udało mi się znaleźć tej informacji. Nie ma jej ani na butelce, ani na stronie internetowej, ani też no, szukałem na RateBeer na forum browaru BIS no i niestety nigdzie nie trafiłem, albo przeoczyłem albo przeoczyłem tą informację albo po prostu nikt nie zna tego ekstraktu jeżeli wiecie ile on wynosi no to proszę was o informacje w komentarzach według mnie jest to jakieś 17 może nawet 18% ale tak jak mówię są to tylko moje przypuszczenia no ale piwo ma naprawdę niesamowitą pełność, jest takie gęste, solidne, fajnie się je pije, polecam Wam spróbować. W piwie ten kwaskowy, owocowy posmak, również taki mocny drożdżowy smak, fajnie łączy się z taką dosyć wyraźną goryczką. I o ile ta goryczka tylko w pewnej części pochodzi od chmielu, a w pewnej części od alkoholu, to cały ten mix tych wszystkich smaków fajnie do siebie pasuje. Latrape Triple jest bardzo dobrym piwem, jednak e, ciężko jest mi porównać je do Dubla, to dwa zupełnie różne style e, i gdybym miał wybierać pomiędzy triplem a dublem, myślę, że miałbym problem. Dubla lubię za to, że jest taki, e, taki świąteczny, bożonarodzeniowy, za to, że jest ciemny. A triple to jest takie właśnie zupełnie inne piwo. Nie można powiedzieć, że przeciwieństwo, ale coś, coś innego. I wydaje mi się, że na przykład do świętowania Nowego Roku triple lepiej się nada niż dubel taka luźna dygresja nie wnosząca za wiele do dzisiejszego odcinka ale jeżeli zastanawiacie się nad wyborem yy, piwa na świętowanie nowego roku no to ja z mojej strony polecam Latrapę Triple bo jest fajne po tym zamieszaniu piana już od jakichś 4, może nawet 5 minut cały czas utrzymuje postać tego 2 mm kożuszka a pamiętajcie, że ja mam kufel naprawdę szeroki, to jest jego średnica to jakieś 10-12 cm no, tak jak mówiłem płyta CD, czyli no, na tej piany naprawdę dużo tam jest no i bardzo, bardzo zgrabna, ona jest bardzo fajnie się utrzymuje, zostawia ślady na szkle, ideał Wydaje mi się, że po przełknięciu tego piwa w ustach pozostaje taki lekko, naprawdę lekko korzenny posmak. I to również jest bardzo interesujące. Oczywiście ten korzenny posmak jest przykryty smakiem drożdżowym. No i tak trzeba trochę poczekać, żeby on się uaktywnił, ale no warto wziąć łyk i poczekać co je kilkadziesiąt sekund, ponieważ jest to bardzo przyjemna sprawa. Również wtedy możemy wyczuć taki lekki mandarynkowy posmak. No to jest kolejny cytrus do kolekcji, do kolekcji smaków, jakie są w Latrape Triple zawarte. Piwo interesujące, piwo bardzo ciekawe, piwo wielowymiarowe, piwo, które pomimo tego, że ma tylko 300 ml pojemności, sprawił wam naprawdę wiele radości dostarczy wiele ciekawych smaków, wiele ciekawych przeżyć no i wydaje mi się, że co najmniej pół godziny rozrywki ponieważ nie jest to piwo, które pochłaniamy jednym łykiem, no tylko to jest piwo, które sobie małymi łyczkami sączymy powolutku bo tak po prostu jest lepiej tak jest przede wszystkim przyjemniej tak jest dostojniej tak wypada Zresztą to piwo jakby samo z siebie narzuca nam wolne picie. Czyli e, biorąc łek. naprawdę e, w ciągu tej minuty po przełknięciu piwa smak się zmienia, ewoluuje. No i tak jak mówię, jeżeli chcecie wypić to piwo bardzo szybko, to bardzo wiele z jego smaku Wam uleci, ominie Was. I myślę, żeby było szkoda. Bo nie po to sięgamy po dobre piwa, żeby... Nas omijało coś dobrego, tylko właśnie po to, żeby wyciągnąć z nich to, co jest najlepsze. Myślę, że... Możemy się już na dzisiaj zacząć żegnać. Odcinek i tak jakieś już... 14-15 minut zapewne ma. Więc... Pozwólcie, że... Połowę... Może nawet troszkę więcej niż połowę... Swojego latrapę tripla, zostawię tylko dla siebie a z wami podzielę się oceną, jaką bym chciał dla tego piwa wystawić i będzie to 9 punktów punkt wyżej niż dubel, ponieważ wydaje mi się że triple ma lepszą pijalność niż dubel jest, no jakoś mi się wydaje jest e, głębszym piwem, które dostarcza więcej przeżyć jest lepiej zharmonizowane jest po prostu troszkę przyjemniejsze. Bardzo dobre piwo, świetnie się je pije. Szkoda, że moja butelka ma tylko 300 ml. Szkoda, że to nie jest ta duża 0,75. Ale należy cieszyć się z tego, co się ma. Więc ja będę się cieszył z tego, co mi jeszcze w kielichu zostało. A Wam życzę powodzenia, dużo szczęścia i pomyślności w nowym roku